Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Andrzej z Warszawy. Witamy Panie Andrzeju. Temat audycji jest mi bardzo bliski, gdyż jestem małżonkiem sakramentalnym już od 25 lat. W sierpniu dokładnie będzie 25 rocznica. No ale niestety małżonkiem już wiele lat po rozwodzie. Moja żona odeszła po pięciu latach od ślubu i weszła w drugi związek. Ja cały czas pozostaję jej wierny, kocham ją, czekam na jej powrót. Tak jak tutaj pan przed chwilą dziękuję panu Bogu za taką żonę właśnie, jaką mi dał. I w tym trwaniu własne, wierności i miłości pomaga mi bardzo wspólnota trudnych małżeń sychar, do której należę o której też chciałbym tutaj może kilka słów powiedzieć. Ale też e, chciałbym powiedzieć może to, co dla nas jakby tutaj, e, stycharze, jest bardzo ważne, a, a może nawet najważniejsze, no to jest kwestia prawdy. Właśnie tej prawdy, o której Pan Jezus e, w Ewangelii świętego Jana powiedział. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. E, wyzwoli z grzechu właśnie. To, to jakby e, przeszkadza człowiekowi w, w w rozwijaniu relacji miłości jedności z Panem Bogiem. Tutaj bardzo bardzo ważna jest prawda o nierozerwalności, świętości małżeństwa właśnie dla nas, szczególnie właśnie tych małżonków, którzy są w tak trudnej sytuacji, ale w ogóle w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Ważne jest to, żeby ta prawda o nierozerwalności właśnie była głoszona w Kościele wszystkim, wszystkim sakramentalnym małżonkom bez wyjątku a więc e, również tym małżonkom, którzy są właśnie tak w takich najtrudniejszych sytuacjach, e, czyli którzy żyją po prostu właśnie w tych drugich, drugich związkach. E, warto może też sobie w tej, powiedzieć tutaj właśnie o, o, o, o tym, jaka, jaka jest to prawda, która która pomaga właśnie w nawróceniu, która nam pomaga. Może spróbuję króciutko coś chociaż na ten temat powiedzieć. W naszej wspólnocie mówimy, że Bóg, który widzi małżonków sakramentalnych zawsze jako jedno ciało, w Biblii jest czterokrotnie o tym mowa, chce uzdrowić każde sakramentalne małżeństwo, każde, to znaczy każde bez wyjątku, gdyż jest małżonkami przymierzu. A będąc w przymierzu, jest, Bóg jest pierwszym świadkiem i obrońcą małżeństwa. No i właśnie na tej prawdzie opiera się charyzmat naszej wspólnoty Sycharu, trudnej, wspólnoty trudnych małżeń Sychar, który mówi, że każde sakramentalne małżeństwo z Bożą pomocą jest do uratowania. Wystarczy, że chociaż jeden z małżonków pójdzie drogą nawrócenia wiary, wierności, no i nadziei, prawda, że z Bożą pomocą również i ten drugi współmałżonek może z czasem się nawrócić. Bardzo ważne jest to, że ta prawda tak to wyraża jak charyzmat naszej wspólnocy, dotyczy wszystkich sakramentalnych małżonków. I jako taka właśnie powinna być głoszona moim zdaniem wszystkim małżonkom, również tym, którzy są właśnie w związkach niesakramentalnych. I tutaj był telefon właśnie od pani Ani bodajże, która właśnie dzieliła się swoimi rozterkami, czy być na ślubie swojego sześniaka właśnie w drugim ślubie cywilnym, a więc dotyczącym związku niesakramentalnego, czy nie być. I ten wątek właśnie prawdy, prawdy wypowiedzianej z miłością, oczywiście jak najbardziej słuszny tutaj właśnie ksiądz przedstawi. przedstawił. Druga prawda, którą my tutaj w wspólnocie jakby mocno podkreślamy, to jest prawda dotycząca samej przysięgi małżeńskiej, którą składają sobie małżonkowie w dniu zaślubi. Jest ona bezwarunkowa, składana na dobre i na złe i w jednakowym stopniu obowiązująca wszystkich sakramentalnych małżonków, a więc zarówno tych, co skrzywdzili, bądź tych, którzy zostali skrzywdzeni, i żaden ro rozwód, czy nowy związek, czy, czy nawet dzieci, które w tym związku e, się pojawiają, nic jakby tutaj nie mogą zmienić, bo nie mogą zmienić słów Pana Jezusa. E, te sytuacje nie zwalniają jakby również e, z tej przysięgi. E, trzecia prawda, którą również bardzo mocno podkreślamy w haszach, ale o której prawie w ogóle, e, i tu muszę z bólem wielkim to powiedzieć, nie mówi się w kościele dotyczy Bożego, to mistycznego porządku, porządku miłości. Mówię to mistycznego, to znaczy e, dotyczy prawdy, którą wyraża święty Tomasz Zakwinu, że po Bogu najważniejsi powinni być dla siebie małżonkowie, nie dzieci, nie rodzice, nie rodzeństwo, ale właśnie małżonkowie. A skoro o tym tak mało się mówi, to rodzą się tutaj duże nieporozumienia, a, a wręcz dramaty małżeńskie, rodzinne, które, które my widzimy w, naszy, w naszej wspólnocie. Często można usłyszeć, a także niestety, tu też z bólem muszę to powiedzieć od niektórych księży, że jak już są dzieci w drugim związku, to nie ma możliwości powrotu do sakramentalnego współmałżonka, no bo przecież dzieci są najważniejsze. Tak, tak często słyszymy, tak zdarza się, że słyszymy. A Pan Jezus przecież jasno powiedział w Ewangelii, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. A więc ani dziecko, ani rodzice, ani rodzeństwo nie mogą rozdzielać prawowitych małżonków. Nie mogą być przeszkodą do ich powrotu do siebie. Bardzo mało się o tym mówi, stąd tyle jest nieszczęść, dylematów oraz pytań właśnie w rodzaju wrócić do sakramentalnego współmałżonka, czy pozostać drugim w związku z dzieckiem. A to wskazanie powinno być bardzo czytelne, jednoznaczne, zgodne z nauczaniem Kościoła. I na koniec może jeszcze chciałbym powiedzieć, że tak jak dekalog jest przez Boga kierowany do wszystkich ludzi, nie tylko do tych, do tych którzy są mocni wiarą, czy nie tylko do cherosów. Taki Bóg swoją wolę uzdrawiania małżeń skieruje do wszystkich małżonków, z którymi jest w sakramentalnym przymierzu. Myślę, że w Sycharze, czyli w naszej wspólnocie, najważniejsze jest głoszenie właśnie tej woli Bożej i dawanie świadectw, które tę wolę Bożą potwierdzają. No, to tyle moich refleksji, które mi chciałem się podzielić w audycji. Dziękuję bardzo, panie Andrzeju. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich sycharków, czyli ludzi ze wspólnoty sychar. Bóg tak, zapłać. Dziękuję, dziękuję. Czy ze studia jakiś głos odnośnie duszpasterstwa yy, małżonków porzuconych? Bo to jest stosunkowo nowość, biorąc pod uwagę, że duszpasterstwo związków niesakramentalnych istnieje już ponad 40 lat na pewno, a duszpasterstwo ludzi, małżonków porzuconych, to się dopiero wykluwa od paru lat. A jest przecież bardzo istotne, żeby dochować wierności sakramentowi małżeństwa. Jest jeden, mąż jedna, żona, dopóki są żywi, dopóki nie umrą. Ale ten aspekt, jak ja wejdę w słowo, przepraszam, właśnie dzieci, to jest bardzo tutaj ciekawy, co pan Andrzej mówił, no, że, że dzieci nie mogą rozdzielić, no, ale jednak kiedyś już pojawiają dzieci, prawda, to teraz obowiązek wychowania, no bo e, tak. nie, nie prosiły się na świat, że tak powiem. E, tak, ale, ale sakrament, związek sakramentalny jest pierwszy, pierwszy dziećmi można się i trzeba opiekować, jeżeli ktoś powołał do istnienia, dzieci, to ma obowiązek się nimi zajmować. I to nie przeszkadza, żeby płacić alimenty, żeby się z dziećmi wydywać, ale nie można porzucać małżonka